Witajcie. Chciałbym dzisiaj mówić na taki temat, że jak powiem jaki, to tak przypuszczam, że przynajmniej niektórzy z nas, a może całkiem sporo z nas powie o, na szczęście to nie do mnie. Dlatego, że chciałbym mówić na temat głupoty w Kościele. I od razu zaczynamy myśleć, do kogo to może pasować? Do kogo może pasować to kazanie, ten temat, głupota w Kościele, a poza tym jak to w Kościele głupota? Kościele? Ja myślę, że nie jest nam potrzebna słownikowa definicja głupoty, czy też jakaś psychologiczna. Wiemy, czym jest głupota, albo wyczuwamy, w jaki sposób się przejawia, prawda? Wiemy, że coś może być głupiego. I każdemu z nas zdarza się zrobić coś głupiego, powiedzieć coś głupiego, zachować się głupio. Komu się nigdy nie zdarzyło? No raczej nie jest to możliwe. I mówimy potem w przystępie poczucia wstydu, winy, ale głupotę palnąłem, ale jestem głupi, ale głupio wyszło. Zdarza się? Zdarza się. Ale to są chwile, kiedy rzeczywiście ewidentnie wydarzy się coś bardzo głupiego jest to rozpoznawalne, identyfikowalne. Ale generalnie raczej uważamy się za ludzi mądrych. Uważamy, że raczej jesteśmy mądrzy, a nie głupi. No kto uważa z nas, że jest permanentnie głupi? Ja tak o sobie nie myślę. I pewnie nikt z nas. Ponieważ nasze poczucie wartości powoduje, że uważamy się za mądrych. I to jest dobre. Nie mówię po to, żeby te, to potępić. A więc odnośnie nas samych raczej nie uważamy, abyśmy byli permanentnie inni, owszem. Łatwiej zdefiniować kogoś jako głupka, głupca, głupola, głupawego, niezbyt mądrego. Ten inny to łatwiej nam przychodzi na myśl. Nie my sami, bo my mamy swój rozum. Zastrzegam, że głupota... Nie musi wcale oznaczać braku inteligencji. Przynajmniej w tym rozumieniu, w jakim chciałbym dzisiaj przekazać i w jakim czytamy w Biblii. Ktoś kiedyś powiedział, i kilka miesięcy temu już to cytowałem, takie zdanie: Że świat jest pełen inteligentnych głupców. Ludzi, którzy mają wysoką inteligencję, ale popełniają wielkie głupstwa. Albert Einstein powiedział kiedyś takie zdanie: że są dwie rzeczy, Nieskończenie wielkie, nie mające granic. Pierwszą rzeczą jest wszechświat. Drugą jest ludzka głupota. I zaraz dodał, ale co do tego pierwszego, to nie mam pewności. Głupota niestety jest towarzyszem życia chyba każdego człowieka od czasu do czasu. I dzisiaj chciałbym przekazać tylko kilka myśli z biblijnej perspektywy. Mam wrażenie, że będzie to bardzo krótkie, ale zobaczymy, bo nieraz tak mówiłem. Biblia bardzo wiele mówi o głupocie, o mądrości, o głupocie, zgadza się? I nie definiuje jej słownikowo, ale określa jako na przykład brak rozumu, podejmowanie złych decyzji, niewyciąganie wniosków z tego, przez co się przeszło, niechęć do zmiany, zarozumiałość. Tak Biblia charakteryzuje postawę głupoty. I taki pierwszy, bardzo podstawowy poziom głupoty mówi słowami psalmu 14. mówi głupi czy rzekł głupi w sercu swoim nie ma Boga. To jest taki pierwszy podstawowy wyrzut, który Bóg czyni człowiekowi nazywając to głupotą, brak wiary w Boga. A co za tym idzie domniemywanie, iż wszystko co powstało, powstało samo z siebie, jakimiś dziwnymi zrządzeniami losu, multiloteria. I Biblia nazywa takie myślenie Taką postawę serca głupotą. Ale zostawmy tych, którzy w ogóle w Boga nie wierzą. Inny poziom dotyczy osób wierzących, słuchających Słowa Bożego, czytających Słowo Boże, słuchających kazań takich jak to dzisiejsze. Pod koniec kazania na górze Mateusza Jezus opowiada historię o dwóch ludziach, dwóch domach, dwóch fundamentach. Pewnie pamiętamy. Ten, który zbudował dom na skale, nazwany został człowiekiem mądrym. Ten, który zbudował dom na piasku, nazwany został człowiekiem głupim. I zauważcie, Jezus mówi tak, każdy, kto słucha słów moich i wykonuje je, albo robi z nich użytek, nazwany będzie mądrym. Ale każdy, kto nie, nie słucha, ale każdy, kto słucha, lecz nie wykonuje, Słucha, lecz nie robi z tego użytku, nazwany będzie człowiekiem głupim. Krótko i na temat. Jezus nie bawi się w jakiejś szarości, nie zmiękcza, mówi krótko, mądry albo głupi. Mądry to ten, kto przetrwa, ostoi się, bo mi zaufał i jest mi posłuszny. Głupi to jest ten, którego życie będzie zrujnowane, dlatego że postanowił zrobić po swojemu. Słysząc to, co słyszy, mówi, ja wiem, Lepiej. A co im, co wy, co ty, co ktoś mi będzie mówić? I to jest człowiek, który słyszał. W jakiś sposób związany był z Bożym Słowem. Słucha, lecz nie wykonuje. I pewnie możesz sobie pomyśleć, na szczęście to nie ja. No i tutaj już mamy pe pewien problem. Możemy tak powiedzieć z całą pewnością, z całym przekonaniem, na szczęście to nie ja, ja jestem tym mądrym, to musimy spojrzeć na owoce naszego życia, na rezultat naszego życia, a nie tylko na to, że tak się mi wydaje na szczęście to nie ja. I czy w Kościele obecna jest głupota? Troszkę ryzykowne pytanie, może trochę dziwne. No niestety jest obecna głupota w Kościele. Jest. W Chrystusie dana jest nam mądrość, która ma tą głupotę wypierać, ale niestety jest ona obecna. Jezus powiedział też podobieństwo o pannach. Jakich pannach? Mądrych i głupich. To jest obraz ludzi oczekujących na przyjście Jezusa, wiedzących o tym, że nastąpi koniec. Ale z tych dziesięciu pięć było mądrych, bo były gotowe, pięć było głupich, bo były niegotowe. Wierzyły w to samo, wiedziały to samo. Zgadza się? My wszyscy dziś tu siedzący słyszymy to samo, wierzymy w to samo, ale jaki będzie rezultat naszego życia? Jaki będzie finał? Co się wydarzy? Ty o tym decydujesz. Możesz pozostać panną, głupią lub stać się panną mądrą, lub możesz być nadal panną mądrą. Jezus bardzo wyraźnie przestrzega przed głupotą w Kościele. Głupotą, która polega na braku gotowości do tego, aby z nim się spotkać. I niestety głupota zbiera różne żniwo, podziały w kościołach. Biorą się z mądrości czy z głupoty i kłótliwości. Chrześcijańskie małżeństwa się rozpadają. Rozwody z mądrości czy z głupoty. Chrześcijanie tracą pieniądze, źle inwestując, nie słuchając przestrug. Z mądrości czy z głupoty? Znam przypadki, że ludzie stracili wszystkie pieniądze, mieszkanie, zostali tylko w tym, co na sobie mieli. Wierzący, nawróceni, bo zaufali jakimś magicznym inwestorom, którzy obiecywali im krocie mądrość czy głupota. Złe wychowanie dzieci. Ja wiem, że każde dziecko w końcu podejmuje samodzielnie decyzje o tym, czy pójść za Bogiem, czy Iść Bożą Drogą, czy słuchać rodziców, ale czasami widać, jak rodzic totalnie zawala wychowanie. Ręce opadają. Nie mówię, że to jest taką normą, że to tak zawsze. Mówię o sytuacjach, które się zdarzają, żebyśmy nie mieli teraz obrazu, że jest bardzo źle, że właśnie głupota to tak nas ogarnęła, że właściwie to jesteśmy wszyscy do niczego nie. Ale to są autentyczne przykłady, które się wydarzają. Lekkomyślny styl życia, konflikty. To świadczy o tym, że Słowo Boże jest niewykonywane w jakiś sposób, że te zalecenia Jezusa Rady są ignorowane. Jak jeszcze dokładniej zidentyfikować głupotę? I teraz skupmy się na, samym, na samych sobie. Nie uciekajmy w takie abstrakcyjne obszary, że to jest w Kościele, no ale mnie to nie dotyczy, nie. Teraz niech będę ja i Słowo Boże, ja i mądrość i głupota. Czego jest więcej we mnie? Czy jestem człowiekiem głupim, czy mądrym? Otwórzmy na chwilę księgę przypowieści Salomona, rozdział 12. Ta księga bardzo wiele mówi o mądrości i głupocie, chyba najwięcej z wszystkich ksiąg biblijnych. Jest pełna wersetów mówiących i wprost, i nie wprost o mądrości i o głupocie, bardzo często w formie przeciwstawień albo w w formie przykładów warto tę księgę czytać, 12.1. Nowe Przymierze mówi, kto kocha pouczenie, ten kocha poznanie. Lecz kto nienawidzi, nienawidzi karcenia, jest prostakiem. biblia Warszawska mówi, kto miłuje karcenie, tak? Karność. Tu czytamy, jest prostakiem lub głupcem, lub gburem, lub tępakiem. Nie używamy raczej takich słów w Kościele, ty gburze paku konflikt gotowy i później rada zboru ma co robić przez kolejnych parę miesięcy albo i dłużej. Dlatego cenię sobie Boże Słowo, wiecie, że tu stojąc mogę, mogę nawtykać i to nie ja, ale Słowo, to jest takie wygodne. To Słowo mnie również dotyka. Wiecie, głupiec mówi tak, ja wiem lepiej, ja wiem lepiej. Może nie wyraża tego wprost od razu, ale gdzieś tam w głębi sobie myśli, kiedy słyszę rady, rady kogoś innego, no tak, tak, tak, ale ja wiem lepiej. Taki bardzo jaskrawy przykład tego, w jaki sposób człowiek może, mieć, może uważać, że wie lepiej, to tak, żeby nikogo tutaj nie dotknąć, tak po posłużę się przykładem kościoła ulicznego. Bardzo często zdarza się, że przychodzi tam do stołu po zupę ktoś, przymroczony, z życiorysem, wyrytym na twarzy i mówi, pyta, pomożecie, pomożecie mi? Tak jak kiedyś ktoś pytał, pomożecie? Pomożemy. I pytam go, a jak ci pomóc? I oczywiście w mojej głowie od razu jest, słuchaj, trzeba cię wyrwać z tego miejsca, umyć, przebrać, może na wyczeźwiałkę, na detoks, później ośrodek, terapia, praca nad sobą i za rok wychodzisz tak zregenerowany, że nikt Cię nie pozna z kolegów. Ale nie, on ma swój pomysł, mówi znajdź mi pracę i mieszkanie i wszystkie moje problemy się skończą. Tylko, że on pracę i mieszkanie stracił przez picie albo przez czpanie. I teraz dla niego rozwiązaniem problemów jest to, żeby odzyskać to, to co stracił. I on wie lepiej. Kiedy mówię mu, słuchaj, terapia. Nie, nie, nie, ja nie potrzebuję, ja nie potrzebuję. To jest tragiczne. I to jest przykład bardzo skrajny człowieka, który gdzieś tam w środku mówi, ja wiem lepiej, ja wiem lepiej, co może mi pomóc. I ty wiesz, że ten człowiek ginie, ale nie jesteś w stanie mu pomóc. I czasami bywa też tak w kościele, że kiedy próbujemy komuś pomóc, ten ktoś może nie wyrazi tego tak wprost od razu, ale gdzieś tam we wnętrzu jest taka postawa, ja wiem lepiej. Ja wiem, czego mi naprawdę potrzeba. No dobra, wysłucham cię bo jesteś pastorem, wysłucham Cię, bo jesteś starszym zboru, liderem, dobra, spuszczę głowę na chwilę, ale ja wiem, że to nie to, co Ty mówisz, tylko tak, jak ja sobie chciałbym to ułożyć. Jeżeli tak się dzieje w Twoim życiu, to bez ogródek chcę Ci powiedzieć, że jesteś głupcem, bo nienawidzisz karności i Twoja droga wiedzie do zguby, do zniszczenia swojego własnego życia, swojego domu, rodziny albo przynajmniej do zahamowania wzrostu. Jeśli znasz przyjmiesz pouczenie, karcenie. Uwaga, człowieka. Człowieka, bo wiecie, z Panem Bogiem to my tak raczej nie mamy problemu, jak, jakby Bóg nam coś powiedział, czy Słowo Boże mówi, no to jesteśmy w stanie jakoś się zgodzić, ale to, co nam pasuje, to, co nas jakby utwierdza w tym, że jesteśmy na właściwej drodze. Jeżeli natomiast przychodzi inny człowiek, wierzący i mówi, źle robisz, nawróć się, zmień to. Czy łatwo jest kogoś takiego wysłuchać? Kto lubi słuchać Słowa: Nawróć się, zmień swoje życie, porzuć grzech. Kto lubi? Nikt nie lubi. Dlatego, że nie lubimy za bardzo karcenia, ale ono może dać nam życie, wyrwać nas z głupoty, która wiedzie nas na zgubę. Głupota mówi: Ja wiem lepiej. Głupota mówi też: Ja nie potrzebuję się uczyć, ja już wiem wszystko, ja już nie potrzebuję niczego więcej się dowiadywać. I wśród wierzących w Kościele są tacy, lepiej wiedzący, wszystko wiedzący, prowadzą mizerne życie, mizerny owoc, mizerota, słabości, konflikty, problemy. 12-15, 12-15. Droga głupiego jest według niego prosta, mądry natomiast słucha rady. Wiecie, głupiemu wszystko wydaje się proste, no właśnie, mieszkanie, praca i już problem załatwiony. nie. Gdyby mnie w kościele inaczej potraktowano, nie, to ty masz się zmienić. Problem prawie nigdy nie jest tylko po jednej stronie. 17.10, przypowieści 17.10, nagana dotyka rozumnego, mądrego głębiej niż głupiego sto batów. Więc my tak naprawdę decydujemy, czy wystarczy nam nagana, skarcenie, pouczenie, czy potrzebne będą baty. Debaty w postaci upadków, konfliktów, problemów, mizeroty. I teraz jest taka ważna zasada. Chciałbym zapytać każdego z nas, czy dajemy prawo do pouczania karcenia nas osobiście komukolwiek z Kościoła? To może być twój lider, grupa, to może być inna zaufana osoba, to może być starszy pastor, ktokolwiek, ale czy... Jest czy są osoby, którym dajesz dostęp, aby mogły ingerować w twoje życie i powiedzieć słuchaj, to, co robisz, jest po prostu głupie. To jest po prostu głupie. Jeżeli nikogo takiego nie masz albo odpychasz, oznacza to, że nie lubisz karności. A to oznacza, że jesteś, że jesteś, a dom głupiego się zawali. To jest tylko kwestia czasu. Wiem, że dzisiaj tak trochę pesymistycznie, zazwyczaj jestem bardziej uśmiechnięty, ale to słowo gdzieś po prostu przyszło i nie mogłem się od niego odczepić. Latem mieliśmy gościa, pastor Brian Johnson z Kalifornii. Nie wiem, czy pamiętacie tę grupę Amerykanów, którzy pomagali w Boguszowie. On miał słowo prorocze do naszego zboru, to było 16 lipca. Zacytuję tylko krótki fragment. On to wygłosił tutaj, z tego miejsca. Powiedział tak, pan mówi, przyjdź do mnie z duchem, który poddaje się nauczaniu. Przyjdź do mnie gorliwy, aby być zmienionym. Z duchem, który poddaje się nauczaniu. Gorliwy, nie aby, nie wiadomo jak służyć, ale aby być zmienionym. Chcę być mądrym człowiekiem. Czy ty też chcesz być mądrym człowiekiem? Chcę dać prawo, przynajmniej niektórym osobom, chcę dawać, mam nadzieję, że tak jest, prawo do korygowania mojego życia. Dlatego, że to jest kościół. Kościoła bramy piekła nie przemogą, a nie ciebie w pojedynkę. Kościół jest tym narzędziem. Czy jesteś mądrym? Dowiedź tego. Udowodnij, że jesteś mądry. To jest biblijne wyzwanie. Jest między Wami ktoś mądry? Niech dowiedzie. Jak, może, jak mogę udowodnić, że jestem mądry? Czy ktoś może przeczytać ciąg dalszy tego wiersza? Ma ktoś otwarte? Co tam jest napisane? Czy jest coś o argumentach, o racji, o wyższości intelektu, czy też o, o czym? Niech to pokaże dobrymi uczynkami, nacechowanymi łagodnością, mądrością. Zachęcam, abyśmy w tym tygodniu, czy w ogóle w naszym życiu udowadniali mądrość. I na zakończenie pewna obietnica. Jeżeli dzisiaj poczułeś się, przygnębiony, zastanawiasz się, czy w ogóle dasz radę, chciałbym ci przeczytać jeden wersecik z Księgi Izajasza, rozdział 35, wiersz 8. Bóg mówi, że będzie nowa droga, nazywana drogą świętą, nie będzie nią chodził nieczysty i nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Tak więc jeżeli nawet brakuje nam jakiejś mądrości, Odczuwamy, czy widzimy, że czasami popełniamy coś głupiego. Ewangelia, Boże Słowo, jest wystarczające dla Ciebie, dla każdego z nas. Nawet ja z moim poziomem głupoty jestem w stanie poradzić sobie z tym, aby pójść Bożą drogą. I tego nam życzę. Amen.